radia TokFM. 9 minut po 22.00 jest czwartek, więc pora na program Biosfera w studio e, znanej, lubianej i częsty gość programu Biosfera, pan profesor Longin-Pastusiak. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Politolog, amerykanista, e, były marszałek Senatu, obecnie Akademia Finansów i Biznesu Wistula. E, e, pan profesor będzie dzisiaj rozmawiał, e, rozmawiał, mówił, to ja będę rozmawiać, a pan profesor <śmiech> będzie opowiadał o Geraldzie, Rudolfie, Fordzie. Juniorze, żeby było lepiej, czyli prezydencie Stanów Zjednoczonych, 38 przy czym Gerald Ford nazywał się kiedyś inaczej, ale to za chwilę wszystko. No bo jak zwykle na początek pan profesor lubi opowiedzieć trochę o precedensach związanych z tym prezydentem. No tak, ale niewiele jest tych precedensów, jeżeli chodzi ale jeden o Forda, ale one bardzo... są istotne, Właśnie. unikalne, powiedziałbym. Po pierwsze... Gerald Ford był pierwszym wiceprezydentem z nominacji, a nie z wyboru z nominacji. O tym wyjaśnimy sobie, w jaki sposób doszło do tej nominacji. I był pierwszym prezydentem, który awansował na to stanowisko w wyniku 25. poprawki do konstytucji Stanów Zjednoczonych. I wstąpił na to stanowisko, wstąpił do Białego Domu, na fotel prezydencki w wyniku rezygnacji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czyli też nie został wybrany prezydentem, tylko po prostu w wyniku po prostu sukcesji prezydenckiej. Więc to Jeden, te, jedyny, tak. Te, te, te, te, tak, jedyny jako taki. Chociaż muszę powiedzieć, że dziewięciu prezydentów amerykańskich ym, też nie było wybranych na urząd prezydenta, a to tylko dlatego, że byli wiceprezydentami, a prezydenci zmarli. W trakcie, w trakcie, kiedy pełnili funkcję wiceprezydenta. No i niektórzy z nich później ubiegali się o prezydenturę i wygrali wybory. U nas w Polsce, kiedy prezydent odchodzi, umiera, no to robi się przyspieszone wybory. Tymczasem w Stanach? Nie, w Stanach Zjednoczonych nie ma przyspieszonych wyborów. Zawsze wybory są w konstytucyjnym terminie. Od razu powiedzmy sobie, że to jest taka bardzo dziwaczna data. Mianowicie jest to pierwszy e, e, wtorek po pierwszym poniedziałku listopada. Dlaczego wtorek? A, a, a, to, a to wyjaśnimy sobie. Rzeczywiście dobre pytanie. Otóż wtorek dlatego, że mm, po prostu kiedyś te punkty głosowania y, były często oddalone od miejsca zamieszkania. No, Stany Zjednoczone, wiadomo, duży kraj. I żeby w poniedziałek zagłosować, dotrzeć do punktu głosowania, to trzeba by wyruszyć konno już w niedzielę. A to grzech. A to grzech, tak jest. Etyka protestancka zakazywała podróży w niedzielę i w związku z tym wtorek. I jeszcze powiem coś więcej, mianowicie, y, nigdy wybory w Ameryce nie odbywają się pierwszego danego miesiąca, na przykład pierwszego listopada. A chodziło też o to, żeby umożliwić głosowanie, y, tych, tym osobom, które płacą podatki. Kupcy na przykład, bo co robili kupcy, robili bilans za miniony miesiąc i pierwszego dnia następnego miesiąca nie mieliby czasu no, kraj handlowców. Więc nie. dlatego wybory nigdy nie są w poniedziałek i nigdy nie są, i nigdy nie są pierwszego dnia danego miesiąca, są uruchome i zawsze między 2 a 8 listopada. Czyli takie precedensy związane z Geraldem Rudolfem Fordem, który przecież przyszedł na świat jako. Noworodek, a potem został nazwany Leslie Kingiem. To to, dlaczego mówimy o prezydencie Fordzie? A dla... a, no właśnie, urodził się jako Leslie King e, i m, kiedy miał dwa lata, jako dziecko, e, matka się rozwiodła, rozwiodła się z panem Kingiem, właśnie z panem Kingiem i wyszła za mąż za właśnie Geralda Rudolfa Forda, który usynowił tego dwuletniego, to dwuletniego chłopczyka mm. i nadał mu swoje imię, pierwsze i drugie i również nazwisko. I to dlatego... nie była decyzja samego y, tego młodego Forda, to nie była decyzja, to ojciec tego Oj, nazwa... No on uzgodniony oczywiście Aha. z matką pra prawdopodobnie, no tak. tak. Także od drugiego roku życia jest to Gerald Rudolf Ford. Y jak wyglądała jego kariera polityczna, bo bardzo długo był kongresmenem? Bardzo długo. Tak, wyjątkowo długo był kongresmenem. Rzeczywiście był bardzo popularny. Reprezentował stan Michigan, notabene stan, w którym jest również bardzo liczna Polonia. Dużo Amerykanów polskiego pochodzenia. On zresztą utrzymywał więzi z Polonią i zawsze podkreślał właśnie, że bardzo szanuje swoich wyborców polskiego pochodzenia. I po raz pierwszy został wybrany do Izby Reprezentantów w 1948 roku. I proszę sobie wyobrazić, że przez trzynastokrotnie był wybierany na kongresmana. Kadencja kongresmana jest wyjątkowo krótka. Dwa lata. To jest jedyny parlament na świecie, który ma taki, taką krótką kadencję, jeżeli chodzi o Izbę Reprezentantów. To niezłe I... rozwiązanie, nie myśli pan, panie profesorze? Nie, to nie? wynika po prostu stąd, że wyborcy amerykańscy chcieli, żeby ten, ten, ten, ten parlamentarzysta, czyli ten poseł amerykański, był bardzo związany z elektoratem, żeby jakby go wybierali na dłuższe, dłuższą kadencję, 4 lata, to by się bardzo uniezależnił. A tak to on musi być ciągle w kontakcie ze swoimi wyborcami. A w Ale... Polsce by pan tego nie wprowadził? To zły pomysł? <laughs> nie, ja uważam, że to szkodzi parlamentowi amerykańskiemu, oh. dlatego, że jak byłem 15 lat w parlamencie, reprezentowałem Sejm i Senat w rozmaitych gremiach międzynarodowych, w których powinni uczestniczyć parlamentarzyści amerykański. No na przykład przez 12 lat reprezentowałem nasz parlament w zgromadzeniu Parlamentarnym NATO, byłem nawet wiceprezydentem Zgromadzenia Parlamentarnego NATO i muszę powiedzieć, że na NATO... I Amerykanie mają największą liczbę parlamentarzystów w tym zgromadzeniu parlamentarnym NATO, bo to jest bardzo duży kraj, prawda, poza liczby ludności również. I muszę powiedzieć, że na te posiedzenia, na sesję zgromadzenia parlamentarnego NATO kongresmeni nie przyjeżdżali, rzadko przyjeżdżali. Częściej senatorowie, którzy mają dłuższą kadencję, sześcioletnią, ale kongresmeni rzadko przyjeżdżali. Bo taki kongresmen, jak w piątek kończy się, kończy się sesja Izby Reprezentantów, to on już wsiada w sam Samolot leci do swojego okręgu i spędza tam weekend włącznie z poniedziałkiem Szybko na więzi z wyborcami. Cały czas tak. kampania wyborcza. A za granicę podróżować, no to to, jest, to zajmuje czasu, a poza tym wyborcy amerykańscy krzywo patrzą na takich kongresmanów, którzy dużo podróżują za granicą. Myślę, że polscy wyborcy też tak krzywo patrzą. Bo ostatnio przeczytałem, ile nasi posłowie spędzili czasu na wyjazdach zagranicznych. Niektórzy rzeczywiście są rekordzistami. No ale to się krzywo patrzy, że jeżdżą za granicę, jeżdżą limuzynami, to nie wiem, rowerami <grym chyba <grym powinni jeździć, żeby się nie czepią. Ale to inna sprawa. W każdym razie, bardzo długo był kongresmenem. Tak, trzynastokrotnie, czyli mhm. 20 kadencja trwa dwa lata, a w sumie 25 lat był członkiem Izby Reprezentantów no to to ze Stanu Michigan ćwierć wieku. To świadczenie I muzecznie był miał. bardzo popularnym i wygrywał wybory zdecydowaną większością głosów. A sam reprezentował, przypomnijmy, partię republikańską. On był jakiś może chociaż kontrowersyjny czy coś, no bo skąd tyle takie poparcie? Czy może właśnie wręcz przeciwnie, takie umiarkowane? No był, był, po pierwsze był człowiekiem dobrze wykształconym. Był prawnikiem, kończył dobre uczelnie, wydziały prawa, był znakomitym prawnikiem, dał się poznać również udzielając pomocy wielu ludziom, swoim wyborcom i tak dalej. To mu przysparzało oczywiście popularności. Był bardzo zrównoważonym, nie, nie, nie, nie wyrażał jakichś skrajnych poglądów i o Fordzie mówią, że nie ma wrogów. Mówiono, on zresztą miał przydomek nice guy, czyli fajny facet, swój chłop, byśmy powiedzieli po polsku. Mm -hmm. prawda? I, I w związku z tym, że miał taki sympatyczny wizerunek w tym elektoracie swoim i utrzymywał bliskie więzi z tym elektoratem, nic dziwnego, że był obdarzony zaufaniem w kolejnych, w kolejnych wyborach. Ale został też obdarzony zaufaniem, bo trafił do komisji Warrena, bardzo ważnej. Tak, tak. Mianowicie Komisja Warren'a, przypomnijmy, była to komisja powołana przez prezydenta Lyndona Johnsona, powołana po zabójstwie prezydenta Kennedy'ego i zadaniem komisji było wyjaśnienie przyczyn zabójstwa, no i doszuka doszukanie się, prawda, kto był sprawcą w ogóle tego, tego morderstwa na prezydencie Kennedym. I jednym z członków tej komisji był właśnie Gerald Ford, ponieważ Kongres Amerykański miał swoich przedstawicieli w komisji. Panie profesorze, jak to się stało, że on trafił do tak bliskiego otoczenia Nixona? Ano właśnie, a no właśnie. Przypomnijmy, że Richard Nixon był prezydentem Stanów Zjednoczonych w latach 1969 74 Wiceprezydentem za prezydentury Nixona był niejaki Spiro Egniu. Spiro Egniu był politykiem republikańskim, był byłym gubernatorem stanu Maryland. To jest stan, który sąsiaduje z Waszyngtonem, z stolicą Stanów Zjednoczonych. I w 1973 roku wynikł wielki skandal w Stanach Zjednoczonych, bardzo głośny skandal, w który zamieszany był właśnie Spiro Egniu, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Był to skandal o charakterze korupcyjnym, po prostu Brał łapówki jako gubernator, nie jako wiceprezydent, tylko jako gubernator stanu Maryland. No i oczywiście wielki skandal wybuchł, i w wyniku tego skandalu Spiro Egniu ustąpił ze stanowiska wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. No i oczywiście wakowało stanowisko wiceprezydenta. Nixon zaproponował, aby wiceprezydentem, znaczy nie wybiera się oddzielnie wiceprezydenta w Stanach Zjednoczonych, tylko wybiera się cały ten duet prezydenta, tak, kandydata na prezydenta i wiceprezydenta. W takiej sytuacji, kiedy ustępuje wiceprezydent Stanów Zjednoczonych w trakcie kadencji, wtedy prezydent rekomenduje kandydata na wiceprezydenta, ale zwraca się o konsultację do Kongresu Stanów Zjednoczonych. To może być problematyczne, jeśli kongres jest przeciwny politycznie do prezydenta? Ano a, a właśnie, no właśnie, może być wielki problem z tym, że oczywiście jest pewna kultura polityczna i nie odmawia się prezydentowi po prostu, bo musi być wiceprezydent, trzeba to, to, to, to stanowisko uzupełnić. I zwrócił się do, do Izby Reprezentantów, a Gerald Ford był wówczas przywódcą kongre republikańskich kongresmenów w Izbie Reprezentantów. I Izba Reprezentantów dezygnowała Właśnie Geralda Forda, przewodniczącego swojego przywódcę w Izbie Reprezentantów, uważając, że on jest politykiem umiarkowanym, że nie ma dużo wrogów, że będzie dobrze przyjęty i nawet demokraci, którzy mieli większość wówczas, e, będą głosować za, e, będą rekomendować Geralda Forda na wiceprezydenta. I w ten sposób został przy Nixonie wiceprezydentem w, w roku 1973. Na co się później stało? Później okazało się, że sam Nixon uwikłał się w aferę zwaną A, Watergate. Jaką? Jedną z prawda? największych, najsłynniejszych. Tak, oczywiście są głośno, afera Watergate, polegająca na tym, że jego ludzie włamali się do kwatery w Partii Demokratycznej, zainstalowali posłów, wykradli no dokumenty itd. Tak no i w wyniku tej afery bardzo głośnej Nixon postanowił ustąpić. No i jeżeli ustąpi, ustępuje prezydent, to w wyniku sukcesji konstytucyjnej naturalnym kandydatem na prezydenta, prezydentem nie kandydatem, ale prezydentem zostaje wiceprezydent. Gerald Ford, który nie był wybrany wiceprezydentem, tylko nominowany, zostaje również w, prezydentem. I Tych w ten, ten sposób... Boczkiem, boczkiem, boczkiem. w ten sposób po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych Amerykanie mieli prezydenta nie z wyboru, a z nominacji. I jedną a. z pierwszych decyzji Geralda Forda po objęciu urzędu było... Był akt łaski No wobec właśnie, Niksona. miesiąc po ustąpieniu Nixona, e, mianowicie Nixon ustąpił w sierpniu 1974 roku. Miesiąc później we wrześniu, 8 września, Gerald Ford wystąpił z aktem amnestii, aktem łaski wobec Nixona. To była niezwykle kontrowersyjna decyzja. Niezwykle kontrowersyjna decyzja, ponieważ Amerykanie oczekiwali, że Nixon odpowie za wszystkie przewinienia w tej aferze Watergate, kiedy ustąpił stanowiska, traci immunitet i wtedy podlega procesowi sądowemu. Wtedy oczywiście straciłby również wszystkie przywileje, które przysługują odchodzącemu, czyli byłemu prezydentowi. Ford wystąpił z aktem łaski, czyli z amnestią wobec Nixona, i to wywołało wielką krytykę. Ściągnął na siebie ogromną krytykę Ford. Powiem, że kiedy obejmował urząd prezydenta, w wyniku tej sukcesji, prawda? Miał poparcie 71% elektoratu amerykańskiego. Bardzo wysokie poparcie, aprobatę dla sprawowanego przez siebie urzędu. Szczególnie, że bez żadnej kampanii przecież to tak, było. No. Tak. A po tym akcie łaski jego popularność zjechała do 49%. Tak negatywnie wyborcy amerykańscy ocenili. No ale przecież on musiał być świadomy, że to będzie negatywnie No, on no, to uważał, tak że wyrobił? Nixon zapłacił i tak wysoką cenę za uwikłanie się w aferę Watergate, stracił stanowisko, szwankował na zdrowiu, stracił również popularność w społeczeństwie amerykańskim i czyli poniósł już dużo straty i, i tak powiem, dużo, duże koszty, że tak powiem, moralne poniósł w wyniku całej tej afery i wobec tego należy mu się, należy mu się amnestia. Tak średnio, no, w przyznam, przemawiają chodziło... do mnie te argumenty. Tak średnio przemawiają do no, mnie te argumenty. No ale takich argumentów użył mm -hmm. niestety, niestety Ford. Przy czym od razu powiedział w wygłoszonym przez siebie przemówieniu do społeczeństwa amerykańskiego powiedział, rodacy, rodacy w polityce trzeba patrzeć w przyszłość a nie w przeszłość. Notabene warto tę sentencję polecić polskim politykom również, żeby bardziej zajmowali się teraźniejszością i przeszłością, a nie odwracali uwagę społeczeństwa ku przeszłości. To była serdecznie. decyzja rzeczywiście bardzo, bardzo kontrowersyjna. Ale powiem więcej. Miesiąc po tym, przepraszam, tydzień po tym, również we wrześniu 1974 roku General Ford wystąpił z amnestią, z aktem łaski wobec Dziesiątków tysięcy, dokładnie powiem, pięćdziesięciu tysięcy młodych mężczyzn, którzy chcieli uniknąć udziału w wojnie, niepopularnej wojnie w Wietnamie, i w związku z tym szukali schronienia albo w Kanadzie, w Szwecji, w wielu innych krajach, opuścili Stany Zjednoczone. Wystąpił wobec nich z aktem łaski, ale warunkowym. O ile wobec Nixona ten akt łaski, Forda był bezwarunkowy, bez żadnych warunków. Ten akt łaski był. O tyle wobec tych 50 tysięcy młodych ludzi był, była, był, była to amnestia warunkowa. Musieli spełnić dwie warunki, żeby Skorzystać z prawa łaski prezydenta. Mianowicie po pierwsze musieli odnowić swoją lojalność wobec Stanów Zjednoczonych. Złożyć przyrzeczenie, że są lojalni wobec Stanów Zjednoczonych. Takie rzeczy to tylko tak? w Stanach. I po drugie podjąć pracę niskopłatną zlecaną przez lokalne władze. Niskopłatną na jakiś okres czasu. To były dwa warunki związane z tą amnestią dla tych młodych ludzi, którzy unik u po prostu uniknęli służby wojskowej, prawda, uciekli ze Stanów Zjednoczonych. To bardzo ciekawa wiadomo, ilu z nich skorzystało z tego aktu? Tak, muszę powiedzieć, że bardzo wielu wróciło, młodych ludzi, no bo oni byli Amerykanami, z konieczności uciekli, prawda, żeby uniknąć służby wojskowej i wysłania na front wietnamski, prawda. Jak sobie radził ten prezydent, nominowany wiceprezydent i niewybrany prezydent? No właśnie, kluczowa sprawa jak sobie radził? Otóż objął Gerald Ford urząd prezydenta w bardzo trudnych warunkach ekonomicznych. Gospodarka amerykańska znajdowała się w stanie stagnacji. Gospodarkę amerykańską trapiła wysoka inflacja. I wysokie bezrobocie. Amerykanie to nazwali albo stagflation, od stagnacji i inflacji, albo, albo sump stagflation, czyli od unemployment, od bezrobocie plus inflacja plus stagnacja. I oczywiście to przyprawiało prezydenta Forda o ból głowy. I to w końcu również miało decydujący wpływ na jego szansę ponownego wyboru, o co się oczywiście ubiegał przy następnych wyborach. Starał się rozwiązać te problemy. Raz to obniżał podatki, potem podnosił podatki, szukał jakichś rozwiązań, ale nie były to jakieś skuteczne pociągnięcia w polityce gospodarczej. Także niestety trzeba powiedzieć, że Ford nie był w stanie rozwiązać właśnie poważnych problemów ekonomicznych które, i gospodarczy, które trapiły wówczas Stany Zjednoczone. A zagranica? Stosunki chociażby z ZSRR? Jeżeli chodzi o zagranicę. Właśnie, prowadził bardzo, muszę powiedzieć, kontynuował aktywną politykę Nixona jeżeli chodzi o zagranicę. E, po, pierwsze, m, po pierwsze, jeżeli chodzi o Związek Radziecki, to on e, e, zainteresował się ograniczeniem zbrojeń strategicznych ze Związkiem Radzieckim. Spotkał się zresztą z Breżniewem we Władywostoku i tam osiągnięto porozumienie. Porozumienie we Władywostoku. Mianowicie był to listopad 1974 rok. Ustalono wtedy wytyczne dalszych rokowań w sprawie ograniczenia zbrojeń strategicznych. Uzgodniono, że obydwa kraje ograniczą liczbę nosicieli głowic nuklearnych do 2400 i również wyznaczyli sobie górną granicę rakiet wielogłowicowych do 1320. Czyli tutaj ze Związkiem Radzieckim no, wdał się w dialog, że tak powiem w sprawie ograniczenia zbawienia. Również złożył wizytę w Chinach i kontynuował to co zapoczątkował Nixon mianowicie normalizację stosunków między Stanami Zjednoczonymi a Chinami i tutaj muszę powiedzieć Ford wniósł swój konkretny wkład również bardzo aktywną politykę prowadził wobec Europy Europy zachodniej wobec sojuszników no tu między innymi chodziło o to że również gospodarka europejska znalazła się w trudnej sytuacji. Gospodarka amerykańska, o czym mówiłem, też była w trudnej i starał się wraz z przywódcami zachodnioeuropejskimi znaleźć wspólne rozwiązania, żeby wyprowadzić gospodarkę i europejską, zachodnioeuropejską i amerykańską właśnie ze stanu e, tego trudnego, z tego dołka ekonomicznego. No i trzeba powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy może. Mianowicie miał taki konflikt z Kambodżą. O to ciekawe. Otóż Kambodża, władze kambodżańskie zatrzymały na wodach terytorialnych Kambodży statek handlowy amerykański nazywający się Maya Gez. I tam było 39 członków załogi. Wszyscy Amerykanie Zatrzymali i wybuchł skandal w Stanach Zjednoczonych. Jak to jest, Kambodżańczycy, prawda? Zatrzymali nasz statek, aresztowali y, y, naszych obywateli. No i Ford postanowił zademonstrować swoją siłę. Rozkazał już wojsku amerykańskiemu bombardować Kambodżę, przy czym uczynił to już wtedy, znaczy później aniżeli Kambodżęczycy, którzy zdecydowali się zwolnić ten statek i zwolnić tych, tych marynarzy nie, amerykańskich. No i oczywiście doszło do ofiar, bo kilkadziesiąt osób zginęło w wyniku Co tych bombardowań. I za to krytykowano właśnie, że zbyt późno podjął taką decyzję, a no niepotrzebnie wdał się w tą awanturę z Kambodżą. No ale w ogóle miał kłopoty również Ford, trzeba powiedzieć, Yy... Przypomnijmy, że wtedy o władze w, w Kambodży spraw sprawowali tzw. czerwoni kmerzy. To jest ci, którzy byli oskarżeni są do dzisiejszych dni oskarżani tak, o ludobójstwo. Tam wymordowano ponad dwa miliony ludzi w Kambodży. To były władze nieodpowiedzialne po prostu, więc tym bardziej ta akcja, ta akcja wydawała się prezydentowi Fordowi potrzebna, żeby tak zmiękczyć, można powiedzieć, nawet zmienić te władze takie radykalnie radykalne prawda, w Kambodży. No i również pamiętajmy o tym, że w, w roku, że upadł wtedy reżim sajgoński za prezydentury Forda. Amerykanie wycofali się w popłochu z, z Wietnamu. Ford podjął decyzję o przyjęciu 140 uchodźców z Wietnamu do Stanów Zjednoczonych. 140, 140 tysięcy, przepraszam, uchodźców wietnamskich znalazło swoje, swój byt, powiedziałbym, w Stanach Zjednoczonych. Również angażował się w, w rozwiązanie problemu na Bliskim Wschodzie. Spotkał się z Anwarem Sadatem, ówczesnym prezydentem. Egiptu w 75 piątym w Salzburgu, notabene w tym Salzburgu doszło do takiego incydentu, mianowicie wylądował samolot, Ford schodził po schodkach, był deszcz padał, było ślisko, zjechał na pupie z góry po schodkach, na oczach telewizów, prawda, i to poszło w świat, prawda, w sytuacji, kiedy prezydent ale miał poczucie humoru, nic mu się nie stało, prawda? Uśmiał się z tego z tego zdarzenia. Panie profesorze, no i przepraszam, już... ale jeszcze dodam jedno, jeżeli mówimy o polityce zagranicznej. To jest jego wkład i jego podpis pod Konferencją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Akcie końcowym KBW w Helsinkach w lipcu 1975 roku. Złożył swój podpis pod Konferencją Bezpieczeństwa Europy i chwalił się tym, że w ten sposób wzmocnił, że tak powiem prawa człowieka i opowiedział się za respektowaniem praw człowieka w, w krajach ówczesnego bloku radzieckiego. Wzmocnił tak Gerald Ford, prezydent Stanów Zjednoczonych 38, o którym opowiada pan profesor Longin Pastuszek. To jest Radio Tok FM, program Biosfera. Za chwilę wrócimy i będzie między innymi Ford a sprawa Polska. Tymczasem w studiu pan profesor Longin Pastusiak z samymi analogowymi źródłami książki wokół pana są, <grym> często też pana własne po prostu. Za chwilę do tego wrócimy jeszcze. Rozmawiamy teraz w programie Biosfera o Geraldzie Rudolfie Fordzie, prezydencie Stanów Zjednoczonych, takim wyjątkowym, bo jedynym niewybranym prezydencie Stanów Zjednoczonych, który to kiedy już miał zostać wybrany, to przegrał z Carterem. Tak, przypomnijmy, że był prezydentem Stanów Zjednoczonych w latach 1974-1977, żebyśmy umiejscowili go wodę. E, tak, rzeczywiście wybory w 1976 roku. Ford oznajmił, że będzie ubiegał się o swoją własną kandydację, bo chce być prezydentem z wyboru, a nie z nominacji. Ale rzucił mu wyzwanie w ramach Partii Republikańskiej, bo żeby być kandydować na prezydenta, no to trzeba uzyskać nominację partii, czy w tym wypadku Partii Republikańskiej. A rzucił mu wyzwanie o tę samą nominację tej samej Partii Republikańskiej ubiegał się Ronald Reagan. Oho, Tak, no oczywiście odbywały się tak zwane prawybory, wybory wstępne, kiedy obaj kandydaci zabiegali o delegatów, pozyskanie jak największej liczby delegatów na konwencje nominacyjne. Na konwencje nominacyjne. Walka była zażarta. Reagan ostro atakował Forda, był przeciwny jego polityce odprężenia, był, krytykował go za stagnację ekonomiczną właśnie, za nieumiejętność rozwiązania problemów ekonomicznych. Ale jak się okazało, przegrał na konwencji nominacyjnej rywalizację z Fordem, ale walka była zacięta i powiem, że na ponad dwa i pół tysiąca delegatów obecnych na konwencji Ford uzyskał zaledwie o 57 głosów więcej. O, Czyli była bardzo równorzędna rywalizacja. No ale został tym oficjalnym kandydatem i myślę od razu powiem, że na jego przegranej zaważyła ten, również ta rywalizacja z Reaganem w ramach partii republikańskiej. Ta ostra krytyka ze strony Reagana oczywiście przekonała część wyborców amerykańskich, że nie głosowali na Forda w jego rywalizacji już z kandydatem Partii Demokratycznej, który był Jimmy Carter. Jimmy Carter jako kandydat na prezydenta i Walter Mondale na wiceprezydenta z ramienia Partii Demokratycznej. No i oczywiście była ostra walka, ostra rywalizacja. E, um, obaj coś tak jeździli po całych Stanach Zjednoczonych. Myślałam, że po sobie pan powie. E, nie, a po sobie też jeździli. Ostra była rywalizacja, to no była debata telewizyjna. Czasie, a no właśnie. A no właśnie, w czasie debaty, bo to jakoś się utrwaliło w pamięci, bo dotyczyło między innymi naszego kraju. Odbyła się debata telewizyjna między Carterem a, a Fordem i w trakcie tej debaty jeden z dziennikarzyk zadał pytanie Fordowi, Pan był w Polsce, czy w Polsce jest dominacja radziecka? On mówi, byłem w Polsce, a nie widziałem dominacji radzieckiej. To oczywiście spotkało się z ostrym atakiem. Przypomnij mi, że to jest rok 1976, kiedy Polska jest ciągle członkiem bloku radzieckiego. Fopa. No oczywiście był szok. To go pozbawiło od razu głosów poparcia mniejszości etnicznych z Europy Środkowo-Wschodniej, Amerykanów polskiego pochodzenia itd. Ale jest taka anegdota też na ten temat. To jest znakomity... Felietonista amerykański Art Buchwald Po tej debacie Napisał felieton W którym napisał tak Gerald Ford wrócił po tej debacie Do Białego Domu I mówi do swojej żony Betty Betty Popełniłem fatalny błąd Pytali mnie czy jest dominacja radziecka A ja zamiast powiedzieć Holand, Holandia Powiedziałem Poland, Polska Oj, a może jakoś to tłumaczyli oficjalnie chociażby tę pomyłkę, no bo musieli jakoś z tego próbować... No, znaczy on, on szybko wyjaśnił, od razu powiem, że szybko wyjaśnił, że był w Polsce, o czym mam nadzieję jeszcze za chwilkę powiemy, że upominał się o prawa człowieka w Polsce, o demokratyzację ustroju i, i starał się jakoś załagodzić to, to, to, to, tą, tą wpadkę swoją po prostu polityczną. Ale to już poszło, ale mówi pan, że był w Polsce. Tak, Gerald Ford był w Polsce dwukrotnie. Dwukrotnie w Polsce. Pierwszy raz przyjechał do Polski w roku 1959 w składzie delegacji parlamentarnej amerykańskiej, delegacji Kongresu Stanów Zjednoczonych na posiedzenie Unii Międzyparlamentarnej. Polska gościła wtedy Unię Międzyparlamentarną w Warszawie. I niewiele wiemy o pobycie wtedy. On nie odegrał tutaj jakiejś większej roli. Był jednym z wielu członków i z jednym z kilkuset uczestników tego kongresu Unii Międzyparlamentarnej. Natomiast drugi raz, drugi raz przebywał w Polsce, mianowicie w roku 1975 w drodze do Helsinek na tą konferencję KBWE, Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Wylądował w Polsce dokładnie 28 lipca 1975 roku na warszawskim Okęciu. No, Przyjechał z małżonką, z delegacją amerykańską, samolotem prezydenckim Air Force One. I podczas powitania na płycie lotniska prezydent Ford wtedy powiedział tak, zacytuję jedno zdanie. W ciągu 16 lat od czasu mojej pierwszej wizyty w waszym kraju przyjazne związki między naszymi narodami zachęcająco się rozwinęły. No Wygłosił dłuższe przemówienie, które zakończył w okrzykiem w języku polskim. Powiedział po polsku, niech żyje Polska. Och, niech żyje, żyje Polska. Jakoś to mówi, oczywiście żeśmy. zebrany tłum Polaków na lotnisku oczywiście nagrodził Zaczął oklaskami. Zaczął krzyczeć, zostań z nami. No i po krótkim odpoczynku w Wilanowie. Ford udał się następnie do centrum miasta. Złożył przed grobem nieznanego żołnierza wieniec, szarfą, na której był napis: Bojownikom o wolność naszą i waszą, prezydent USA. Na starym mieście natomiast prezydenta i jego małżonkę. Obdarowano koszem jabłek i gruszek, polskich jabłek i polskich gruszek. Prezydent poczęstował siebie i poczęstował wszystkich obecnych tam z tym koszem jabłek i gruszek zgromadzonych i warszawiaków. Panie profesorze, a chleb i sól? Chleb i sól, przecież, jak to? A nie, nie, to nie był kosz jabłek. To polskie, że tak powiem, warszawianki tak, przebrane miało. w stroje ludowe obdarowały prezydenta, poczęstowały owocami. I prezydent wtedy powiedział, fantastyczna robota, wspaniali ludzie. prawda Dzielił się wtedy wrażeniami właśnie z tego spaceru. Natomiast 29 lipca prezydent tym samolotem swoim prezydenckim Air Force One Mówimy o roku 1975 Odleciał na pokładzie tego samolotu do Krakowa I był pierwszym prezydentem Który złożył wizytę, który odwiedził Oświęcim Który odwiedził Oświęcim Złożył wieniec w hołdzie ofiarom faszyzmu I w księdze pamiątkowej Ford napisał następujące słowa w Oświęcimiu Ten pomnik i pamięć tych Na których cześć go odniesiono." inspiruje nas jeszcze bardziej do poszukiwań pokoju, współpracy i bezpieczeństwa dla wszystkich narodów. Taki tekst znajduje się w tej księdze pamiątkowej i muszę powiedzieć, że ta wizyta Forda i jego żony i osób towarzyszących w Oświęcimiu wywarła na prezydencie ogromne i głębokie wrażenie. Ja powiem, że w swoich pamiętnikach, bo przejrzałem tu przed naszą audycją pamiętniki Forda, Otóż ym, y, wspomina on o oświęcimie najwięcej uwagi. W ogóle, w ogóle swojej wizycie w Polsce w 75 roku poświęca 23 wiersze, z tego 18 wierszy poświęca właśnie o mowi. No i pisze tam m.in. tak: helikopterem polecieliśmy do Auschwitz, niesławnego obozu śmierci okresu II wojny światowej, gdzie zamordowano 4 miliony osób cywilnych. Czytałem o Holokauście lecz, lecz nie mogło na mnie Lecz nie mogło to mnie przygotować do zobaczenia tego przerażającego miejsca. Polacy zachowali obóz jako pamnik i widziałem bocznicę kolejową, gdzie więźniowie przebywali w wagonach towarowych. No i po złożeniu wieńca, dalej pisze u stóp kamiennego pomnika, cofnąłem się, aby pomodlić się w milczeniu. Podpisałem ksiągę pamiątkową i odwiedziłem jeden z baraków. I muszę powiedzieć, że kiedy rozmawiałem z Fordem, a dwukrotnie miałem przyjemność odbyć rozmowę z Geraldem Fordem, to w obu tych rozmowach pojawiły się Oświęcim. Widziałem, że jakie wrażenie wywarła ta, ta wizyta w, w Oświęcimiu, w Auschwitz na prezydencie Fordzie. Powiedziałem, że dwukrotnie rozmawiałem z Fordem. Pierwszy no Właśnie, ra... czyli jaki był prywatnie też, o to chciałam zapytać. No, pierwszy raz spotkałem Forda w roku 1985, kiedy wykładałem na Ohio State University w Columbus w stanie Ohio. Tam przyjechał Ford, wygłosił wykład. Potem prezydent wydał przyjęcie, prezydent uniwersytetu, rektor uniwersytetu wydał przyjęcie, Byłem na nie zaproszony, zostałem przedstawiony Fordowi i miałem możliwość odbyć z nim krótką rozmowę. Wspominał właśnie swoją wizytę w Polsce, mówił o stosunkach polsko-amerykańskich i właśnie wtedy też wspomniał o, o, o Święcimiu. Natomiast drugą wizytę, drugą rozmowę miałem w roku 1991. To już dłuższa, ponad dwugodzinna rozmowa o której za chwilkę może jeszcze powiem, bo tam padły bardzo interesujące sformułowania. To była druga rozmowa moja z prezydentem. Wywiad, który zresztą nagrywałem i który opublikowałem w książce mojej amerykańscy prezydenci wobec spraw polskich. Jeżeli mówimy o stosunkach polsko-amerykańskich w okresie prezydenta Edwarda, to warto wspomnieć również o wizycie Gierka w 1974 roku. Była to druga polsko-amerykańskie spotkanie na szczycie na zaproszenie. To jeszcze Nixon, poprzednik, w czasie wizyty w 72 roku w Polsce zaprosił Edwarda Gierka. No ale Nixon stracił stanowisko, ale Ford podtrzymał to zaproszenie i w październiku od 8 do 13 października Edward Gierk przebywał w Stanach Zjednoczonych i muszę powiedzieć, że była to bardzo owocna wizyta. W czasie tej wizyty podpisano aż 10, proszę sobie wyobrazić, dokumentów o polsko, polsko-amerykańskiej współpracy i do tego powiedziałbym, to były dokumenty dotyczące bardzo istotnych spraw polsko-amerykańskich, bo między innymi było wspólne oświadczenie o rozwoju współpracy gospodarczej, przemysłowej, technologicznej, naukowo-technicznej, umowa o współpracy w dziedzinie zdrowia, o unikaniu podwójnego opodatkowania, wspólne oświadczenie o oświadczeniu rozwoju handlu artykułami rolnymi, o współpracy w dziedzinie górnictwa węglowego itd., itd. Bardzo w ogóle trzeba powiedzieć, że w okresie prezydenta Ryforda stosunki polsko-amerykańskie ekonomiczne się bardzo dynamicznie rozwijały. Bardzo dynamicznie się rozwijały. Również Stany Zjednoczone udzielały wtedy Polsce kredytów. Ten handel polsko-amerykański niebywale, niebywale się rozwinął. No i wspomniałem o tej mojej drugiej rozmowie w 1991 roku. Poleciałem wtedy do Kalifornii, bo Ford po opuszczeniu Białego Domu osiedlił się w Kalifornii. Nie w swoim stanie Michigan, ani w rodzinnym stanie Nebraska, tylko w Kalifornii. Miał tam rezydencję, która się nazywała Rancho Mirage. Piękna rezydencja, rezydencja Rancho Mirage. Byłem mówiony z prezydentem Fordem na półgodzinną rozmowę. Półgodzinną. I muszę powiedzieć, że w trakcie tej rozmowy, w tej czasie tej, tej rozmowy, którą nagrywałem, wpadł piesek do tego gabinetu. A ja mówię, panie prezydencie, czy to koniec rozmowy? On mówi, a skąd pan wie o tym? A ja wiedziałem o tym, że kiedy Ford był prezydentem w Białym Domu, a miał nudnego rozmówcę, który zanudzał go to taki dawał taki delikatny sygnał, wpadał piesek, prezydent wstawał, przedstawiał pieska, prawda? Gościem już, już nie wypadało usiąść Atmosfera prawda, na wyjście, jasne. A i pan profesor teraz mikrofon. W, właśnie gest, gestykulując, prawda? Również przewróciłem mikrofon, ale już wszystko, mam nadzieję, jest dobrze. On był tak zaskoczony, że ja taki szczegół z jego biografii znam że ta rozmowa trwała nie pół godziny, a dwie i pół godziny. Mało to, zaprosił mnie do kuchni, poczęstował lunchem, przedstawił żoń, e, m, mnie że, swojej żonie i dzięki temu rzeczywiście wyszła bardzo długa, bardzo taka merytoryczna e, rozmowa. I chciałbym jeden fragment, może jeżeli pani, państwo pozwolicie też. to. Mianowicie zadałem w pewnym momencie prezydentowi następujące e, pytanie. A przypomnę, to jest rok 91, czyli początek transformacji ustrojowej w Polsce. Panie prezydencie, jaką rolę, pańskim zdaniem, powinno odegrać Stany Zjednoczone w zmianach zachodzących w Polsce? To było moje pytanie. Prezydent NATO odpowiedział, co następuje. Warto zwrócić uwagę na merytoryczny charakter tej odpowiedzi. Powiedział tak Gerald Ford. Jedna rzecz jest pewna. Stany Zjednoczone powinny pomóc Polsce, Czechosłowacji i innym krajom w przejściu ze zdominowanej przez rząd gospodarki do systemu rynkowego. Równocześnie powinniśmy pomóc krajom Europy Wschodniej w tym także Polsce w ustanowieniu demokratycznego systemu politycznego W płaszczyźnie gospodarczej Powinniśmy udzielić tym krajom pożyczek gwarantowanych przez rząd amerykański. Nie powinniśmy być jedynym wierzycielem, ale powinniśmy współdziałać z Anglią, Niemcami, Francją i innymi krajami w swego rodzaju koalicji udzielającej pomocy ekonomicznej. Powinniśmy przysyłać doradców, którzy mogliby pomóc w odrodzeniu demokratycznego systemu politycznego. Powinniśmy wreszcie nacisnąć na EWG, wtedy tak się nazywała Unia Europejska, EWG, aby zaprosiła Polskę i inne państwa Europy Wschodniej do swego członkostwa. Nie stanie się to natychmiast, ale kraje Europy Wschodniej powinny być częścią wspólnoty europejskiej. No muszę powiedzieć, że 91 rok to jest bardzo światłe, tak. że tak powiem prognozowanie rozwoju sytuacji i konstruktywnej polityki amerykańskiej wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Ale panie profesorze, skoro on miał taki trik z tym pieskiem, no to wychodzi na to, że to taki nawet wesoły człowiek był. <śmiech> no był bardzo dowcipny, prawda? W ogóle muszę powiedzieć, że miał bardzo... Mogę dać różne przykłady, powiedzmy, jego poczucia humoru. Zresztą muszę powiedzieć, że Ford miał różne takie przypadki. Ja o jednym wspominałem, o, o tym, o tym, tym, jak zjechał po schodkach z, na lotnisku. Poza tym, chciał powiedzieć, że był bardzo wysportowanym prezydentem. Chyba najbardziej wysportowanym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych. Powiem, że w czasie studiów na uniwersytecie reprezentował Stany Zjednoczone w narodowej drużynie futbolu amerykańskim. A to jest bardzo taki twary, męski sport, gra się w hełmach. I złośliwie kiedyś o Fordzie powiedział, biorąc pod uwagę te jego wpadki różne, prezydent Johnson powiedział, problem z prezydentem Fordem polega na tym, że za długo grał amerykańskiego futbola bez hełmu. <laughs> A innym razem powiedział, mówi, prezydent Ford nie potrafił robić dwóch czynności na raz chodzić i rzuć gumy. <gł 2017> no to więc, naprawdę Ale to był demokrata, was. który oczywiście niesympatycznie wyrażał się o swoim oponencie politycznym republikan, republikaninem. Mamy tylko dwie minuty, panie profesorze, więc proszę wybrać jakąś najbardziej soczystą. No Dobrze powiedzieć, że zdarzały mu się, zdarzały mu się również yy, takie wpadki. Był wysportowany, jeździł na nartach, przewracał się, dziennikarze robili mu zdjęcia, jak się wykopuje, tam ze śniegu, prawda, s, yy, z trudem i yy, yy tak dalej wchodząc do helikoptera, uderzał często głową właśnie <grymne> o, o, o, o wejście. Myślał, że miał hełm po prostu. No miał takie rzeczywiście wpadki. Miał również rozmaite takie... Yy... To są różne anegdoty o nim, ale ja to jego był była żona, książę. żona. O, o, w kampanii wyborczej, muszę powiedzieć, było hasło Be mąż Betty Ford na prezydenta. Naprawdę? Ona była bardziej popularna od niego, no ale też miał kłopoty pewne. Mianowicie pewnego razu na wieczornym przyjęciu w Białym Domu występowała Vicky Carr, piękna, pieśniarka, piosenkarka yy, meksykańskiego pochodzenia. Po koncercie Ford rozmawiał z nią na tarasie Białego Domu i Wiki, ta piosenkarka, zapytała prezydenta Panie prezydencie, jakie jest pańskie ulubione danie meksykańskie? Na to prezydent. Pani jest tym daniem. W tym momencie odezwała się żona prezydenta, która stała obok i słyszała tę odpowiedź i powiedziała głośno, noga tej kobiety już więcej nie, po, nie, nie, nie powstanie w białym domu. <grym> no, no były to takie, sobie ale była rzecz. bardzo rzeczywiście. Y Yy, taką sympatyczną, otwartą, była niestety alkoholiczką trzeba powiedzieć, ale między innymi jej zaangażowała się w akcie walki z alkoholizmem w Stanach Zjednoczonych i po opuszczeniu Białego Domu prowadziła taką klinikę odwykową właśnie w Kalifornii walcząc z alkoholizmem. Musimy kończyć, panie profesorze. Ju. No właśnie, więc myślę, że w sumie jest to prezydent bardzo sympatyczny, choć spawował funkcję krótko, już nie daj, żyje. Daj, Niestety nie żyje. Zmarł 26 grudnia, powiem 2006 roku. Miał wtedy 93 lata i 5 miesięcy. Piękny I wiek. był najdłużej żyjącym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych. Czyli jeszcze jeden precedens. Sorry. Jeszcze jeden precedens, tak jest. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Musimy już kończyć. Pan profesor Longin, pastusiek, politolog i amerykanista, obecnie Akademia Finansów i Biznesu, Wistula opowiadał o Geraldzie Fordzie. Bardzo dziękuję, panie profesorze. A ja dziękuję państwu za uwagę.